Nie chciałam być nauczycielem, lecz pomysłów na życie mam niewiele, więc męczę się i uczniów też, bo cierpieć samotnie jest źle. Więc męczę się i uczniów też, bo cierpieć samotnie jest źle. Nie chciałam pracować w urzędzie, lecz na swoim nie wiadomo jak będzie, więc duszę się, petentów też, bo cierpieć samotnie jest źle. Więc duszę się, petentów też, bo cierpieć samotnie jest źle. W klatce zamknięta i sztucznie uśmiechnięta, kto przyjdzie do klatki tego ciup, ciup, ciup, tu władzę mam, ja jeden sam, niewolnik, lecz tu PAN! Tu władzę mam, ja jeden sam, niewolnik, lecz tu PAN! Choć chciałam być piosenkarką, to stoję tu teraz przy garnkach i wrzucam tam, co tylko mam. Kto głodny, ten wszystko zje. I wrzucam tam, co tylko mam. Kto głodny, ten wszystko zje. Choć chciałam być dobrym człowiekiem, to wszystkich zabijam ćwiekiem. Dlaczego ktoś... Ma cieszyć się, gdy u mnie wszystko jest źle Dlaczego ktoś Ma cieszyć się, gdy u mnie jest wszystko źle Klaska zamknięta i śniub, śniub tak Kto przyjdzie do klatki tego ciup, ciup, ciup Tu władzę mam, ja jeden sam Niewolnik, lecz tu PAK Tu władzę mam, ja jeden sam Niewolnik, lecz tu PAK zamknięta i już nie śmiechnięta, kto przyjdzie do klatki tego dziup, dziup, dziup, tu władzę mam, ja jeden sam, niewolnik, leż tu pan! Tu władzę mam, ja jeden sam, niewolnik, leż tu pan! Chciałabym wreszcie utonąć z miłości, lecz każdy, kto przyjdzie tego dziup, dziup, dziup, chciałabym raz pokochać tak, lecz nie wiem jak